Nie. Co jest tak Jonk? Co a... się stało? Co się stało? Osiągnęli się już z ołcami dową, w którym musicie pokazać swoją lojalność i złożyć przysięgę Bezela. Jesteście na to, to, to, to, to. Zawsze. Oczywiście Seth jest, jest inaczej, no. Powerzę Ci mną. Ja bezel! Ja bezel! Uroczyście się ślubuję! Uroczyście ślubuję? Bawzować cały czas Bawzować cały, cały czas Berać gips tyle Berać gips tyle Sznaberdanic Sznaberdanic Jechać po maksie Jechać po maksie Będę cały czas żom cały czas żom Tak mi dopomóż Buch Tak, tak mi dopomóż, dopomóż buch. buch Hałas Kolejny Buch Skupiasz na tym smutk Kolejny Buch I Witam w tym gronie Wydaje płytę, ty skupiasz na tym słuch kolejny buch, witam w tym gronie Wydaje płytę, ty skupiasz na tym słuch kolejny buch, witam w tym gronie Wydaje płytę, ty skupiasz na tym słuch kolejny buch, witam, witam w tym gronie Nowy buch, ty skupiasz na tym słuch A my rozbujamy ten klub znów Yo, To wszędzie dotrzeć, z dusi i poprzek Tamten wszędzie dotarł, będzie total Na imprezach, w klubach i prywatkach U was w samochodach i na klatkach W domowych sprzętach i słuchawkach, Nowy DJ Bóg Zajawka Kolejny raz on to nagrał To trudno ogarnąć, za darmo dał to co to, to kurwa jest hardcore, wsią, proszę, pomyśl na tą zagadką Chcesz, żebyś ciągnął bucha jak wtedy To dla ciebie gratis Nic nie płacisz Wiesz, że nie reprezentuje biedy, a to jest hip-hop, ja pieprzę układy Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, i witam w tym gronie Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, i witam w tym gronie Wydaje pytek, skupiasz na tym słuch, kolejny buch, i witam w tym w tym gronie, wydaję pytę, skupiasz na tym słuch Kolejny buch i witam w ja, tym gronie ja, Zwolnij, to nie dis włoska Zawsze piątka, piątka, jak go spotkam Oto DJ Buch, wolumin drugi To dla moich ludzi Jedziemy bardziej, mocniej, więcej, prędzej Czas nie jest przymierzeńcem Ja jestem rozkręcaczem imper Mój rap to bimber, a ja go pędzę Ten rap to towar, a buch to dealer Pierwsza działka za darmo, druga też za tyle Trzecia, pomyślimy jak przeżyjesz Dzieciak, po tym to będziesz leciał Aha, to, hu, hu. Wiesz co? Ej! Ja z buchem ostrożnie podbijam, zapinam velur Odpalam sprzęt, nawijam do celu Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, im witam w tym gronie Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, im witam w tym gronie Wydaje pytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, witam w tym gronie Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch Kolejny buch, im witam w tym gronie Muzyka miasta, na miastu To wciąż narasta, to wciąż gwiazdum Hałas to będziemy robić Podczas to już druga część hałasu Nie ma co się opierdalać Proste, łapiemy rozpęd Robimy postęp Z linii na linie czuję się mocniej Gorące 16 to moc jest Właśnie, nagrywam płytę Skupiasz na tym słuch Kolejny buch na naszym www Nowy nielegal, prosto ze zesendę Ściągnij bucha z internetu Enter Pętlę. Ej, chcesz pointę, dalej będą następne nielegale Sam ją znajdziesz, czekając aż dadzą Coś za darmo ci co się nie sprzedadzą Wydaje płytek, Ty skupiasz na tym smut Kolejny buch i witam w tym gronie Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch, kolejny Buch witam w tym gronie. Wydaje płytek, skupiasz na tym słuch, kolejny Buch i witam w tym gronie. Wydaje płytę, skupiasz na tym słuch, kolejny Buch i witam w tym gronie. Pozdrawiam, yo, tak zaczynamy tą płytę ziom. Nielegal numer dwa, hałas. Wielkie pozdro dla Drzeja Bucha, pozdro dla CNE, kołca, kiełbasy, Bastira, Oestera, WSZETA. Dla numera, dla Mariana. Yo, he, wielki pozdrow dla Barta Pozdrow dla Crew Pozdrow dla Ostasza Wielki yo, Pace Entertainment Knockout Squad ziom. Dla wszystkich ludzi, którzy nam pomagają Cały OJor. Yo, wiecie o kim mówię I wszystkie na tym przyjaciółki Ej, pozdro Tedunio jest z wami, tak? Uh, odpalamy dynamik, Yo, jedziemy dalej Hałas 2 To już dzisiaj, ziomuś Jedziesz